Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, gdzie w tej chwili kończę e, studia magisterskie i w ramach tych studiów magisterskich przeprowadziłam taki długoletni projekt, który nazywa się Projekt ciała. E, projekt rozpoczął się w roku 2010, pod koniec tego roku, zupełnie przypadkiem. Jako, że jestem fotografem, fotografowałam kilka znajomych osób, które poprosiły mnie o zrobienie im aktów. I przy okazji tych zdjęć okazało się, że rozmawiamy o ciele. O takim ciele na co dzień. O tym, jakie mamy z nim związane problemy, jakie radości, jakie rzeczy są dla nas inspirujące, a jakie są jakimiś wymaganiami, które czujemy, że powinniśmy im sprostać. I tak dalej, i tak dalej. Jako, że byłam wtedy na początku swoich studiów magisterskich, uznałam, że to jest właśnie ten temat, którym chcę się zająć, bo skoro temat sam do człowieka przychodzi, to trudno mu odmówić. I jako, że jestem fotografem, jest w takim bardzo bliskim medium, pomyślałam, że fajnie byłoby wprowadzić właśnie ten element fotografii jako narzędzie badawcze do mojego projektu magisterskiego z antropologii. I tak też zrobiłam. Rozpisałam na Facebooku projekt, opisałam w nim mniej więcej o co mi chodzi, zaprosiłam chętnych do zgłaszania się i w ciągu tych powiedzmy trzech lat, kiedy robiłam ten projekt sfotografowałam 100 osób i z każdą z nich przeprowadziłam też taką antropologiczną rozmowę pokażę wam tutaj wstępnie kilka w tej prezentacji pokażę wam kilka zdjęć, później jeśli będziecie jeszcze chcieli o coś mnie dopytać to pokażę wam wszystkie teraz mam tutaj jakieś kilka wybranych no tak na dobry początek Mój projekt wpisał się w taki nurt mówienia o ciele poprzez body positivity, czyli takiego mówienia o ciele pozytywnego, które odnosi się do tego, że stoi jakby w opozycji do takiego mówienia o ciele, które widzimy w mass mediach. Czyli projekty body positivity często pokazują ciało normalne, wiecie, takie jakie ono jest na co dzień, ze zmarszczkami, fałdkami, rozstępami i tak dalej. Ono nie musi być piękne, ono nie musi być idealne, nie musi być takie, jak widzimy je w kolorowych czasopismach, czy na billboardach. To ma być to ciało zwyczajne, takie, jakie każdy z nas posiada i my mamy to ciało celebrować. Ja ten swój projekt celowo wpisałam właśnie w ten nurt, Zresztą absolutnie zgadzam się z jakby założeniami tego nurtu, który mówi, że akceptujemy swoje ciało takie, jakimi są. Musimy się katować i niszczyć, bo i tak do ideału z Photoshopa nie jesteśmy w stanie e, dognąć. Ale e, o tym może jeszcze e, za chwilę. E, natomiast, no właśnie, chciałam opowiedzieć parę słów o tym, jak ten cały projekt sobie istniał, bo e, część z Was wie, a część nie. Więc w kilku słowach. Moje podstawowe narzędzia to, tak jak wspomniałam, takie narzędzia do rozprowadzenia informacji o tym projekcie, no bo w jakiś tam sposób musiałam dotrzeć do tych wszystkich uczestników, a też było tak, że nikogo osobiście nie zapraszałam. Każda osoba, która przyszła do projektu zgłosiła się do mnie sama, z własnej woli. Więc tak, social media, hmm, oczywiście, Facebook jako e, taka strona promocyjna z projektu i Tumblr, na którego później wrzucałam zdjęcia, które już wybraliśmy razem z uczestnikami do takiego ostatecznego pokazywania. E, Tumblr jako osobna strona, dlatego że na Facebooku na gości pokazywać nie wolno, więc, a na Tumblrze wolno. Także stąd, stąd ta e, różnica. Na chwilę pozostawię przybornik antropologa i jeszcze przejdę do tych pozostałych. Gdzieś tam po drodze, po pierwszych kilkunastu sesjach powstała pierwsza wystawa z projektu Ciało. Ona zawisła w dużym pokoju jeszcze w czasach, kiedy mieścił się na Koszykowej. No i ta wystawa też była takim, jakby, no, taką promocją tego całego projektu. No oczywiście działała tutaj też Poczta Pantoflowa, bo bardzo wiele osób, które przyszło do projektu, zwłaszcza w tej drugiej edycji już po tej pierwszej wystawie, przyszło dlatego, że ktoś znajomy był, powiedział, że fajnie, no to ja też. No, także to jakby od strony organizacyjnej takie najprostsze i najbardziej na szybko, naszkicowane narzędzia. Gdyby ktoś z Was miał kiedyś pomysł, żeby zrobić podobny projekt do moich narzędzi jako antropologa, czyli badacza. To tak jak wspominałam, każde spotkanie z każdym z uczestników składało się z rozmowy sesji fotograficznej. Sesja fotograficzna, jak widzieliście, to były zdjęcia aktowe. Każdy z uczestników rozbierał się tyle, ile chciał, nie musiał więcej, bo nie zależało mi na tym, żeby pokazać ciało w pełnej nagości, a raczej na tym, żeby pozwolić uczestnikom doświadczyć czegoś nowego, a prawie 100% osób, które przyszły do mnie, nie miały nigdy wcześniej takiego doświadczenia, jak pozywanie nago przed obcą osobą w studiu fotograficznym, jeszcze przy lampach studyjnych. Większość z nich nawet nie była u fotografa na jakiejkolwiek sesji zdjęciowej, no może poza takimi zdjęciami legitymacyjnymi, jakie wszyscy sobie robimy. Także podstawowo rozmowa i sesja fotograficzna. I obie te te narzędzia mają rolę, moim zdaniem, dwojaką. Rozmowa jest podstawowym narzędziem pracy antropologa. Każdy antropolog, kiedy chce się czegoś dowiedzieć, idzie i gada po prostu. I to nie są ustrukturyzowane ankiety, w których, wiecie macie do wyboru dla rozmówcy, tak nie nie wiem. To są normalne ludzkie rozmowy, w których możemy się wymieniać swoimi doświadczeniami, możemy się ze sobą nie zgadzać, albo mówić sobie, tak, też to znam. Także to była moja oczywiście podstawowa metoda jako badacza, ale również moim zdaniem była to bardzo ważna metoda która sprawiała, że moi rozmówcy mogli mi jakoś zaufać przed tym, jak się przede mną rozebrali. Może to jest takie strasznie przyziemne, co mówię, ale um, no nie jest łatwo się obnażyć przed człowiekiem, którego się nie zna w sytuacji obcej zupełnie i nieznajomej. E, więc ja wyszłam z takiego założenia, że chcę moich uczestników mojego projektu oswoić z tym, co się tutaj będzie działo. Poznajmy się najpierw, a potem przejdźmy do tych zdjęć i do tego rozbierania. Także y, to taka dwojaka właśnie y, funkcja tej rozmowy. Z kolei sesja fotograficzna miała też dwojaką funkcję, w tym sensie, że y, te zdjęcia były takim, to będzie brzydkie słowo, ale to był taki rodzaj wabika. Jako że, tak jak powiedziałam, mój projekt wpisywał się w ten projekt, y, znaczy w ten nurt body positivity właśnie głównie dzięki zdjęciom i dzięki temu y, elementowi artystycznej kreacji, y, no to jakby chodzi mi tak. o to, że y, tak, moje zdjęcia w, jakoś wkraczają w takie y, w taką sferę sztuki czy artyzmu. Ja osobiście nie jestem przywiązana do tej koncepcji, natomiast wiem, że wielu, moi, wielu uczestników mojego projektu tak ten projekt odbierało, że to jest projekt artystyczny. Ja z kolei odbieram ten projekt jako projekt naukowy, może społeczny bardziej, ale niekoniecznie artystyczny. Natomiast te zdjęcia są dla mnie istotnym materiałem badawczym. W antropologii istnieje tradycja, dołączania fotografii i fotografii jako właśnie pewnego rodzaju materiału dodatkowego, ale raczej w takim rodzaju uzupełnienia tekstu. Same zdjęcia nie muszą być dołączone do tekstu, żeby ten tekst jakoś nam szczególnie dużo powiedział, więcej powiedział. Natomiast ja starałam się tak robić swoje zdjęcia i tak wymyślić całą tę oprawę, żeby to rzeczywiście mogło być jakieś narzędzie badawcze, żeby z tych zdjęć można było coś więcej wyciągnąć, żeby można je było zanalizować, a nie tylko potraktować jako, no właśnie, ładną, estetyczną otoczkę. Aha, I jeszcze ta rozmowa po oddaniu zdjęć. To, jakby cała, to, co teraz opisuję, jest też jednocześnie procesem tworzenia się każdego z tych zdjęć, czyli zaczynamy od rozmowy, przechodzimy do studiów fotograficznych, robimy zdjęcia. Później następuje proces, który pojawia się, już jest częściowo taki mój bardziej, że wybieram spośród zdjęć, które zrobiłem w czasie sesji około 10 czy kilkunastu, te zdjęcia obrabiam i odsyłam uczestnikowi. I uczestnik jest proszony przeze mnie o to, aby wybrał zdjęcia, które mu się podobają i te, które niekoniecznie. I razem wtedy wybieramy to jedno zdjęcie, które będzie go reprezentowało w projekcie. I ten moment w mojej pracy okazał się bardzo interesujący. Właściwie nie spodziewałam się tego, ale wydaje mi się, że on może być kluczowy właśnie do tego, żeby zanalizować te zdjęcia w jakiś szczególny sposób ponieważ e, ten moment oglądania siebie i wybierania zdjęcia, które się podoba i tego, które się nie podoba, e, wzbudził bardzo dużą taką odpowiedź emocjonalną u wielu z moich e, badanych. I e, często w tych rozmowach, które z nimi prowadziłam właśnie już, już po oddaniu zdjęć, wychodziły takie rzeczy, których bym się totalnie nie spodziewała. E, I to już może tak zupełnie anegdotycznie. E, Bywało tak, że osoba, która wyglądała na to, że fantastycznie się czuje przed aparatem, bardzo yy, tak wiecie, energicznie pozuje, śmieje się i dużo się daje, potem nie jest w stanie przyjąć tego, co widzi na swoich zdjęciach. I bardzo wiele z tych zdjęć na przykład odrzuca i ja tutaj starałam się właśnie podrążyć, dlaczego, co się dzieje, skąd taka reakcja i to myślę, że jest właśnie takim punktem wyjścia do analizy samych zdjęć, ale okej. Okay. Może mm, kawałek dalej. Um, właśnie. Pytanie o to, czym ten projekt do końca jest. Czy to jest projekt artystyczny, yy, czy też mam, czy mój projekt naukowy, czy jakiś projekt społeczny. No tutaj wchodzimy już gdzieś tam w taką sferę sztuki, gdzie każdy ma prawo odebrać różne działania publiczne w taki sposób, w jaki sobie życzy. Ja jako autorka mogę nadawać ten projekt jako projekt naukowy, a uczestnicy mogą go odebrać jako projekt artystyczny, tak jak mówiłam. A, tu parę, parę statystyk, ale ja nie będę o tym mówić. Yhm. I nie można tutaj znaleźć jakiegoś takiego jednego wyznaczenia. Trudno jest to rozdzielić wydaje mi się. Trudno postawić jakąś grubą krechę i powiedzieć, no dobra, dotąd to jeszcze jest sztuka, a dalej to już jest nauka. Nie wiem, czy byłby w ogóle większy sens robić, robić takie rozgraniczenia. Tym bardziej, że gdzieś tam w antropologii, może trochę bujczucznie mówimy o tym, że antropologia to de facto sztuka. Eee, oczywiście nie chodzi nam o sztukę artystyczną, no, ale eee, okej. Okay. Przepraszam Was. Eee. Chciałam przejść już kawałek dalej. Te zdjęcia sobie zaraz po, pójdą w jaka większa całość. Chciałam przejść do tego do... cytatu, bo zdaje się, że czasu mamy niewiele, więc. Eee, okej. Okay. Eee, właśnie. Kilka cytatów przygotowałam eee, z wypowiedzi moich rozmówców, tak dla głównego rozmaicenia. I... Właściwie to chciałabym się tutaj odnieść do kilku kwestii. Zacznijmy od tego, od tej prawdziwości. To dotyczy w dużej mierze tego, co mówiłam na początku o projektach w, nurtu, w nurcie Body Positivity, które dążą do tego, żeby pokazać to ciało no właśnie, prawdziwe, naturalne, realistyczne i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, te pojęcia są mocno skonstruowane. One mają nam coś tam mówić, ale de facto yy, mają, nam, naczy, mają nam nasunąć pewne skojarzenia. Myślimy sobie właśnie o tym, że yy, ciało prawdziwe no to właśnie nie jest takie ciało yy, z Photoshopa i że w takim razie może takie zdjęcia, które robi się w ramach takich projektów Body Positivity, yy, pokazują to ciało prawdziwe, prawdziwsze niż yy, to Photoshopowe. Ale tak Bogiem ma prawdą, to nie da się zrobić zdjęcia, które pokazuje cokolwiek obiektywnie, bo po prostu się nie da, bo medium jest na to niewystarczające i takiej jednej obiektywnej, prawdziwej prawdy o niczym nie znajdziemy, a już na pewno nie o ciele i ja zdaję sobie z tego doskonale sprawę, robiąc swój projekt i wybierając taką, a nie inną estetykę. Zdaję sobie sprawę z tego również w momencie, kiedy wybieram zdjęcia, które zrobiłam i chcę je pokazać swoim badanym. Bo mam świadomość tego, że takie fotografie, bardzo osobiste, bardzo wiele pokazujące, osobom, które mogą nie mieć za bardzo świadomości tego, jak to ciało wygląda. Bo widzą się w zasadzie, no nie wiem, w łazience, po prysznicu i tyle, w lustrze takie zdjęcia zrobione w takiej sytuacji, jaką ja wygrałam mogą być również bardzo krzywdzące dla osób, które je oglądają. To jest to, co powiedziałam wcześniej, że są osoby, które nie zgadzają się na taki swój wizerunek. Mówią, nie podoba mi się sobie. Coś tu jest nie tak. Więc na mnie, jako autorce tego projektu, spoczywa duża odpowiedzialność za to, żeby wybrać zdjęcia takie, które nie zranią osoby, która je będzie oglądała, a która na nich jednocześnie jest. Mm, Także to tyle a propos tej prawdziwości. <laughs> e, jeśli będziecie mieli o to... Nie wiem, czy to, co mówię, jest dostatecznie jasne w tej chwili. Jeśli macie o to jakieś pytanie, to możecie pytać, bo właściwie już zaraz kończę, więc e, śmiało, a jak nie, to zaraz. E, ale właściwie to tak. Tu e, pojawia się też słowo pokazywać i tak jak zobaczycie z kolejnych tych cytatów, które będę tutaj pokazywała, już nie będę tak szczegółowo do nich odnosić bardzo duży nacisk w tych wypowiedziach jest kładziony właśnie na takie ciało zewnętrzne, na to jak się na nie patrzy na ciało widziane i na jego wygląd bardzo dużo się właśnie mówi o tym, że gdybym wyglądała jakoś tam, to byłoby dobrze, Proszę bardzo, mimo wszystko idę, będzie rozmiar mniej. To wszystko dotyczy de facto wyglądu. Być może wynika to z formuły, jaką ja przyjęłam, która jest trochę taka nieortodoksyjna, jeśli chodzi o antropologię, bo, no właśnie, ja z moimi rozmówcami prowadzę godzinną, dwugodzinną rozmowę, a potem robię im zdjęcia. We współczesnej antropologii przyjmuje się, że w teren się wyjeżdża gdzieś tam, spędza się ze swoimi badanymi parę miesięcy, obserwuje się ich w takim codziennym życiu i obserwuje się ich obyczaje. Ja nie miałam takiej możliwości prowadząc swoje badania w taki sposób, w jaki prowadziłam i być może z tego właśnie wynikają takie ograniczenia, że w tej warstwie słownej, w ciągu tej tej jednej rozmowy nie da się wyciągnąć znacznie więcej niż właśnie takiej dosyć powierzchowne, nie w negatywnym sensie, tylko powierzchowne, czyli związane z powierzchownością. Jak słowo. Chodzi mi o to, że jako, że rozmawiam z ludźmi przez chwilę, często z ludźmi obcymi dla mnie i ja jestem też dla nich obca, to trudno jest być może przejść na jakieś głębsze rozmowy dotyczące tego, jak ciało się czuje i jak my się czujemy, będąc w ciele, czy też będąc ciałem. Większość takich wypowiedzi, które zanotowałam, pojawia się właśnie w sytuacjach takich w jakimś sensie skrajnych, w jakimś sensie anormalnych, czyli choroba, zagrożenie życia, nie wiem, wypadek czy coś takiego. To jest moment, kiedy zwracamy uwagę na ciało jako pewną całość i coś, co jest nami. Bardziej, że my jesteśmy w tym albo tym. Natomiast pozostałe wypowiedzi w dużej mierze odnoszą się właśnie do tego, jak to ciało wygląda lub powinno wyglądać no i tak tutaj, w miarę starałam się wypisać te tematy pod kątem częstotliwości występowania, więc tak jak mówię na samej górze pojawia się ten wygląd ciut niżej mamy ciało w mediach i społeczeństwie i to co związane jest z tym obrazem ciała budowanym właśnie przez te media i społeczeństwo, czyli w zasadzie w mediach mówi się o tym, że ciało ma być Publiczność droga, jakie ma no. być? Ma być szczupłe, piękne, atrakcyjne dla płci przeciwnej, ma być wysportowane, ma być zdrowe. To jeszcze ostatnio nam weszło. I w zasadzie w wielkiej ilości wywiadów, które przeprowadziłam, negocjowane są znaczenia i motywacje do osiągania tych właśnie przez media czy przez społeczeństwo narzucanych wymogów. Czyli rozmawiamy o tym, na przykład kiedy rozmawiamy o tym, dlaczego ktoś uprawia sport, to właśnie motywacje są różne wśród różnych ludzi i to jest chyba największy taki atut całego tego projektu, że pokazuje nas niesamowitą różnorodność, której być może byśmy się nie spodziewali tak na pierwszy rzut oka przyzwyczajeni właśnie do takiego medialnego języka, który nam mówi, bądź, nie wiem, ćwicz, bo będziesz zdrowy, albo ćwiczbo bo schudniesz, albo ćwicz, bo będziesz atrakcyjny dla płci przeciwnej. To są takie trzy główne motywacje, które pojawiają się na przykład w kolorowych czasopismach. A moi badani potrafili mi powiedzieć na przykład, że ćwiczą dlatego, że pomaga im to z ich problemami psychicznymi, albo ćwiczą dlatego, że pozwala im to osiągnąć wyższe stany duchowości. To nie są podstawowe rzeczy, które czytamy w kolorowych czasopismach i wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo fajne, że, że, taką, że mam, dzięki temu projektowi mam dostęp do tego rodzaju um, wypowiedzi i doświadczeń ludzkich. I, jeśli można mówić o doświadczeniu, przekazywaniu doświadczeń poprzez słowa, no ale staramy się. Yy, dobra, tak moje tematy badawcze, pomysły na to, co można pisać na jakie tematy, to tutaj, ale yy, tego nie będę już opisywać w żaden sposób. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam.